Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądza. Masakra z Totonicapan. Na początku października 2012 roku rząd prezydenta Gwatemali Otto Pereza Moliny brutalnie spacyfikował proces Majów Kicze z departamentu Totonicapan. W rezultacie gwałtownej akcji gwałtownych sił bezpieczeństwa zginęło 7 osób, a 34 inne zostały ranne. Wojsko i policja przybyły do Cumbre de Po Alaska, położonego na odcinku autostrady pana amerykańskiej, 4 października o godzinie 9:30 nad ranem. Setki członków społeczności Kicze zebrało się tam, by zaprotestować przeciwko wysokim kosztom energii elektrycznej, zmianom w systemie edukacji oraz reformom reformą konstytucyjnym, które zmniejszą samorządność tubolczych mieszkańców. Relacje na temat przebiegu zajść są sprzeczne. Potwierdzony pozostaje jednak fakt, że w pewnym momencie na miejscu demonstracji pojawiły się trzy pojazdy wojskowe i policyjne, a sami funkcjonariusze oddali ponad 100 strzałów w kierunku zgromadzonego tłumu. Na początku rząd demontował te donosy, utrzymując, że policjanci nie byli uzbrojeni. — Będę stanowczy — prerorował Totum Mufaco, minister spraw wewnętrznych, Mauricio Lopez Bonilla. Armia i policja, które zjawiły się na miejscu, nie nosiły broni. Posiadali pośrednie środki gaz zawiący i gaz pieprzowy. Są one zgodne z protokołem. Członkowie społeczności zaatakowali samych siebie. Niedługo długo po potem opublikowano zdjęcia żołnierzy wyposażonych w karabiny szturmowe Rząd szybko zmienił swoje oficjalne stanowisko. Tym razem żołnierze byli zaopatrzeni w karabiny, ale strzelali z nich tylko w powietrze, tak aby nastraszać demonstrantów, którzy rzucili w ich kierunku kamieniami i kijami. Pełne dochodzenie w sprawie wydarzeń z Cumbre de Alaska wykazało, że ośmiu żołnierzy oddało strzały bezpośrednio w stronę protestujących, co całkowicie miało się ze wszystkimi wersjami przedkładanymi wcześniej przez gwatemalską administrację. Prokurator Generalny Gwatemali oskarżył pułkownika Juana Chiroya Salę, dowódcę oddziału wysłanego do departamentu Totonicapan oraz ośmiu żołnierzy zamieszanych w wydarzenia o udział w pozasądowym zabójstwie. Lina Shelton, komisarz Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, pochwaliła Biuro Prokuratora Generalnego Gwatemali za niezależne stanowisko. Domingo Hernandez ze społeczności gwatemalskich Majów skierował apel do obywateli całej planety. Prosimy społeczność międzynarodową, aby ta zwracała większą uwagę na to, co dzieje się w Gwatemali. Nie możemy pozwolić na powrót do przeszłości, na nowe masakry. Mieszkańcy Gwatemali chcą żyć w pokoju i odzyskać swój kraj z powrotem z rąk oligarchii i wojska. Chcą odzyskać demokrację, którą odbiera nam się od setek lat. Paletan Damiana Żuchowskiego, Radia Wolna Media, czytał Cygada.